Siedzimy sobie w pięknej loży na turnieju Caryx Cup organizowany przez firmę BASF w Koło Brzegu. Moimi rozmówczyniami są Pani Agnieszka Łyczak i pani Magdalena Pietrzak. Miłej panie, powiedzcie, co was skłoniło wyjechać z Warszawy do Koło Brzegu i zorganizować w Koło Brzegu turniej Caryx Cup? Energia. Tak to powiem jednym słowem. Przede wszystkim energia. No bo co? Turniej nosi nazwę Karyx Cup, a sam Karyx promowany jest i slogan produktu Karyx to energia przetrwania, energia wzrostu, energia planowania. I tak sobie pomyślałyśmy, że w sumie nic nie kojarzy się tak z energią jak sport. I tak się narodziła właśnie idea powstania tego turnieju, idea zorganizowania czegoś, co wychodzi poza ramy takich standardowych działań, o które się do tej pory opieraliśmy. Poza tym jako firma BASF my też promujemy taki zdrowy tryb życia, aktywny tryb życia, sami jako pracownicy też się jakby mobilizujemy do takich aktywności. Karyx jest produktem przeznaczonym dla rzepaku, natomiast region Pomorza Zachodniego jest to y tak mogę powiedzieć region Rzepaczany stąd też wybór miejsca, czyli koło brzegu. po drugie chcieliśmy zaktywizować tak zwane środowiska wiejskie i zespoły z małych miasteczek stąd jest to turniej skierowany dla lig okręgowych dla nich jest to też doskonała okazja i pewnie pierwsza okazja do tego, żeby zagrać na tak profesjonalnie przygotowanym stadionie fundowaliśmy dla nich bardzo atrakcyjne nagrody jak spojrzymy tutaj na, na widownię z drugiej strony, widzimy doskonale bawiącą się publiczność, bo zaprosiliśmy też dzieciaki z lokalnych przedszkoli i ze szkół, w związku z tym mamy tu niesamowitą widownię i co, pogoda nam dopisała. Także zabawa trwa, mogę powiedzieć. To jest pierwsza edycja tego turnieju. Jaki prestiż. Prezydent otwiera turniej. Panie, jesteście zaproszony do pierwszego uderzenia piłki w meczu. Co tu, co tu za tym stoi? Powiedzcie mi. Jesteśmy firmą, która jak już coś organizuje, to stara się to robić na wysokim poziomie. W związku z tym e, szukając obiektu, na którym chcieliśmy zorganizować Carrex Cup, e, wybór padł na Kołobrzeg, bo jest to bardzo ładny stadion. I e, dodam też, że w ubiegłym roku, w czasie trwania, trwania Euro 2012, tu na stadionie e, trenowała reprezentacja Danii, więc jak się poskłada te wszystkie elementy, włącznie z, ze wspomnianym regionem Rzepaczanym, to nam się tutaj ładnie ubrało... E, ładnie ubrało w całość i co no mamy nadzieję że y, to jest pierwszy raz ale nie ostatni. Ja jeszcze dodam, że tutaj faktycznie osoba, która pomagała nam ten turniej organizować powiedziała, że dla wielu tych drużyn, które tu występują to jest taki turniej życia. Po pierwsze z racji miejsca, bo tak jak Agnieszka wspomniała, faktycznie to jest jeden z lepszych stadionów tej klasy w ogóle w Europie. Po drugie z racji oprawy i nagród, które my tutaj ufundowaliśmy, bo te nagrody są naprawdę dla nich fantastyczne. To są nagrody, z których oni jako piłka jako osoby z tych środowisk wiejskich będą ich używali do treningów, bo to są stroje sportowe, to są piłki, sprzęt. Ja widzę, że właśnie na boisku w tej chwili toczą się dwa mecze równolegle. Widownia jest zachwycona. Jako obserwator również jestem bardzo zadowolony, że mogę uczestniczyć w tym turnieju siedząc na trybunie i oglądając popisy piłkarzy. Pani wspomniała, że to na pewno nie będzie ostatnia edycja, tylko będą kolejne. Czy zamierzacie Państwo powiększyć bazę turnieju turnieju, w sensie ilości drużyn zaangażowanych w te spotkania na boisku? Mamy taki plan. Chcieliśmy zorganizować pierwszy turniej też jako pewnego rodzaju test, żeby sprawdzić, czy, czy spodoba się to zawodnikom, czy spodoba się to kibicom, czy spodoba się to nam jako, jako firmie BASW. Jak na razie na gorąco możemy powiedzieć, że wszystkie nasze cele zostały spełnione, więc będziemy myśleć o tym, żeby były kolejne edycje. i no Zobaczymy. Oczywiście, że że jakby chcielibyśmy, żeby ranka turniejów wzrosła, żeby wzięło w nim udział więcej drużyn, ale jakby Teraz mogę powiedzieć, że zabierzemy się do pracy, a jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, to zobaczymy. Ale czy koncepcja jest dalej, żeby to było w koło brzegu? Znaczy, koncepcja jest taka, żeby może turniej rozbudować. Natomiast, tak jak Agnieszka wspomniała, pierwszy raz organizujemy tego typu imprezę. To jest taka impreza pionierska dla nas. Natomiast no, mamy nadzieję, że ten turniej. Agnieszka zresztą na samym początku, przy rozpoczęciu turnieju też wspominała na stałe zagości w kalendarz tych imprez. No, zobaczymy. W ramach całej firmy BASF i jest to też pierwsza taka inicjatywa, więc też, też dlatego jest nam, jakby, i jesteśmy dumni i jest nam miło z tego powodu, że właśnie działa Agro wyszedł z taką inicjatywą i co? I zobaczymy, no, mam nadzieję, że, no właśnie, że to zagości na stałe tu w kalendarzu imprez sportowych, a co przyniosą przyszłe lata. Będziemy się starać, żeby tak było. Carix rozpoczął, a jest Osiris i są inne produkty <grym> W przyszłym sezonie wprowadzamy biatlon. <grym> Mamy taki no projekt o nazwie Excellence, który będzie skupiał kilka nowych produktów, które będziemy wprowadzać w przyszłym roku, więc mhm. może pójdziemy w tą stronę, ale myślę, że no, za wcześnie teraz, żeby jeszcze Coś o tym porakować. mówić. Tak.